Biały welon, gwiezdny tren, patrząc w niebo słucham Cię, słowa, które nic nie znaczą, tylko aniołowie płaczą, ciepły deszcz całuje twarz, może kiedyś przyjdzie czas. Mówisz tak, choć wiem, że kłamiesz, nie uciekam z Twoich ramion. Ona jest czernią i bielą, ona jest smutkiem i nadzieją. Ona ostatnią Bogu wybranką, moją sekretną siostrą i kocha. Szłam, aż w nocą przegrał dzień, Wolno odwróciłam się, Blask komety wyrysował, Zimny dzień na mojej drodze, Dałam jej w ofierze lęk. Piłam światło, jakby krew, Mój ból wsiąkał z deszczem w ziemię, takie dziwne oczyszczenie, ona jest czernią i bielą, ona jest smutkiem i nadzieją, ona ostatnią Bogu wybranką, moją sekretną siostrą i kocha. Jutro znów powrócę, by dotknąć jej. Nieśmiertelna wzywa mnie. Już nie czuję chłodu, gdy pada deszcz. Mogę znowu z tobą być tutaj, gdzie. Nieśmiertelna daje mi Swoją krew Nie pytając nawet, czy jej chcę Ona jest czernią i bielą Ona jest smutkiem i nadzieją Ona ostatnią Bogu wybranką Moją sekretną siostrą i kocha.